10. Deadline. Pomimo niezgodności kłótliwych konfliktów oręża, węża ogrodowego zasysającego wodniste powietrze z powierzchni na wierzchni, co z wierzchu wietrzy wierzchem dłoni zwietrzały wiatrem włosy do zakładu od słońca wierzchowca. Gdy bogowie tracą swoich doznawców, wtedy stają się zapomnianym obiektem kultu. Gdy przestaje się wierzyć w demony, te nie umierają w zapomnieniu, jak bogowie te zostają uwolnione i mogą robić to co chcą. Mężczyzna za dnia jest jedną osobą, zwykłą i przeciętną trochę szaloną, znaną z tego, że rozmawia sam ze sobą i z nim niewidzialnymi forami wyimaginowanymi, o których ten wie, że są nieprawdziwe. Wykładzie się spać, w nim budzi się druga, przejmująca nad nim kontrolę całkowicie, zarówno nad ciałem i mózgiem, w procesach myślowych będąca Myśli. Coraz to bardziej poważnym zastanowieniu się czy nie lunakuje albo choruje psychicznie w inny sposób. By to zbadać ustawia w domu dwie kamery działające na przemie i jak na wypadek gdyby jedna miała się rozładować, gdy filmowały to co robi gdy śpi. Gdy zasypia kolejno ten co w nim, co wiedział o tym, że tamten coś zrobił i włączył coś. Co nazywane zostało przez niego kamerą, znaczy ten w środku nie wiedział do czego i w jaki sposób to służy i działa. Nie przejmując się tym wyszedł z domu w swoim celu nieznanym nocy stało się coś, czego się nie spodziewał, w jego punktce rozległ się alarm Muzika, który zaczął rozwijać właściciela, a pasożyta wprowadzając przy tym stan z którą doświadczał pierwszy raz. Przez chwilę kilka sekund spotkali się, jakby w sobie w swoich myśle obaj. Lecz pasożyt, pomimo tego, że był odczuwalny w obecności przez właściciela, próbował nie dawać od myślenia, nie dając żadnego potwierdzenia tego, że jest w nim. A właściciel podejrzewał, ale nie wiedział, co zrobić, będąc stypionym na tym, gdzie jest, co tu robi, w jakim celu wyboru. Pasozyt oddalił się w odległej stanu śpienia. Gdy myśli właściciela były coraz bardziej intensywne, wracając o świcie, właściciel zrobił coś, czego nie robi prawie nigdy. Poszedł na stację benzynową i kopił czterowa kwiwa, w którym przeszedł się w głąb partu miejskiego, w którym gaszone były światła i tam w milczeniu jedno, a przy drugim zaczął mówić sam do siebie. Jednostolnie rozmawiając niby sam ze sobą, w nie i niezługiwieniu przez pasozyta, co do tego, co się dzieje. Wie on, że ten mówi do siebie samego i tak naprawdę z nikim nie rozmawia, tylko głośno wyobrażenia. I gdy wyruszy, już po drogim jest powrotem do domu, by był do wic ostatniego i do zbić, niego i siebie, próbując tego, co było w nim. Po drodze rozmawiał ze sobą dalej, a fasożyt nasłuchiwał, próbując zrozumieć, o czym ten mówi, lecz tego nie widział. i chciał się dowiedzieć, i kto ku dalszego stania rozmowy był odbyt na zewnątrz, odpowiedzi głosem z wewnątrz, by do wicy i tylko w tylko sobie usłyszał, ale nie rozumiał, że to był cały czas rozmawiał. I ten go usłyszał, bo fasożyt tam bardzo zrozumieć i tam go usłyszeć. I choć coraz trudniej było mu zachować spokój i się nie wykryć, Potencjalna rozmowa zakończona została telefonem, jaki odebrany przerwał rozmowę nawiązując kolejną głosem kobiety w słuchawce. Jaka to była krótka, ale i dla nich obojga w temacie im znanym. Lecz ta pasozytowi wykazała się nadłym stanem spostrzeżenia przed pasozyta. Dokonanym, jak i w nie zrozumianym stanie widocznym dla niego, próbował zrozumieć co się dzieje, nie wiedząc tylko tego, że osoba, którą znał do tej pory przez cały ten okres, by nim przebywał, nie jest ani trochę tą osobą, jaką poznał przez cały ten okres. A jaka była całkowicie w odmienności, co do tego pół była odnośnie przeciwieństwa do tego, jaką poznał na co dzień w charakterze, jaki wybrał instytutownie na swojego nosiciela? Jakim nie był ten ktoś teraz, jaki z oddali widoczny dla niego pozostał teraz? Nawet w akcie desperacji nie zdecydowałby się na wybranie go w nocy się przejęcia jego ciała i duszy. Tym bardziej obawiał się u siebie, jak i o to, by w żaden sposób się nie zdradzić. Choćbym w stanie czuwania jeszcze zmienionego przez nieznany stan upojenia alkoholowego, wymęczony chciał także zasnąć niezależnie od tego wszystkiego, co się stanie. Chciał jedynie być w miejscu komfortowym dla ich obu, czyli w domu, miał nadzieję, że gdy zaśnie, to zbudzi się on taki, jaki był do tej pory od przebudzenia każdego poranka. Gdy nawet ciemność jest czymś, co można zobaczyć, po to stworzyliśmy sztuczną inteligencję, żeby się tego wszystkiego dowiedzieć i mieć potwierdzenie tego, o czym my tak naprawdę jesteśmy i z czego jakakolwiek forma założeń wszelkich może zostać sprawdzona, by się dowiedzieć tego, jak się możemy z tego ostatecznie wyplątać. Że nasza historia, jako istoty świadome, rozumne, jest skończona w przybliżonej ilości lat końca bardzo długiego, na na jaki czas trwania planety i Słońca ten też jest skończony. Jednak nie znaczy to, że widzę potencjał, co do tego, że to wystarczająco długa ilość czasu, który jeśli przetrwamy jako gatunek, przynajmniej w skrajnej ilości, będziemy mogli dotrzeć na skraj tego czasu, jaki wyeliminuje wszystko pod koniec tego wszystkiego, nie w celu przetrwania, za wszelką cenę, to wtedy nikt nie będzie o tym rozważał, a gdy się tam znajdzie, będzie mógł te fale zaznaczyć, pomimo wyginięcia, rejestrując swoje znaczenie, pozostawiając jakiś wyraźny ślad, polepkę istnienia takiej formy życia we wszechświecie która zdaje sobie z tego sprawę. A podejrzewam, że pomimo tego, iż ten jest niemal nieskończony w sposobie rozumienia tego, czym jest i nie ma za wiele dni podobnych nam listop, które zdają sobie z tego sprawę. Głęboko angażująca muzyka. Nie samospodziewałbym się po samym sobie, że taka muzyka będzie mi odpowiadać najbardziej. Tak, jak przez długi czas, że nie mogłem się przekonać co do Free Jazzu, by odkrywając ją w odpowiednim czasie i z osobą odpowiednią. I słuchałem go bardzo długimi latami, by w końcu przestać go słuchać kompletnie. Bo zrozumiałem, że to, czego słucham teraz, to już nie jest to, co było, bo jest już czymś, czym będzie, stając się czymś, kiedy będzie, w przyszłości. Nie wiem, po co mnie ta była ta podłoga ubytą i to jeszcze przed remontem. Chyba tylko po to, żeby można było ją na czysto znów powrócić. Dziennik wojenny w czasie apokalipsy żywych trupów, dzień i w nocy, jest kimś innym, a obydwaj gadają z trzecim w nim. Kobieta o wielu twarzach. Co jakiś czas ona totalnie się zmienia w kogoś innego. Skóra pod bandażami blizny i tatuaży. Spigulator pasożytniczy, ciemne żyły ulic szaleństwa, mroczny zamek władców ciemności, serce krainy cieni, książę szaleństwa, mam mnóstwo przyjaciół, a to, że inni ich nie widzą, to już nie moja wina. Set 10. Deadline.